Antychryst Eo Ipso. Polski Komitet Narodowy, 47, Bronisław Komorowski, Prolegomena do odrzydzania, pomyśli profesora Feliksa Konycznego, uwaga, 160, fascynacja obłędem, von Stefan Kosiewski, Rzecznik Interesu Społecznego 553. Czyta z Frankfurtu nad Menem autor. Do listu prezydenta RP do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z 22.07.2015 odnosi się stanowisko Rzecznika Interesu Społecznego datowany w rocznicę ogłoszenia antypolskiego manifestu PKWN przez agentów Związku Sowieckiego, Wanda Wasilewska, Bolesław Bierut i inni żydokomuniści, list Bronisława Komorowskiego, podejrzewanego powszechnie, a także przez opozycję polityczną, parlamentarną oraz pozaparlamentarną w Polsce, o pracę w charakterze agenta dla tajnych służb w PRL, jako fałszywy opozycjonista, tudzież dla WSI, jako tak samo fałszywy polityk, list zięcia żydokomunistów i łubowców. O służbowym nazwisku dziadzia jest aktem eo ipso ekskomuniki, dokonanej przez złoczyńcę z etatowymi i aspołecznymi doradcami złego adwokatu z diaboli, z chwilą popełnienia przez antychrysta ciężkiego przestępstwa wobec porządku i nauczania świętego Kościoła rzymskokatolickiego. To jest z chwilą dokonania przez zainteresowanego czynu kwalifikowanego przez katechizm Kościoła Świętego jako grzech wołający o pomstę do nieba Określa się samo przez się jako akt ekskomuniki Bronisława Komorowskiego z mistycznego ciała Jezusa Chrystusa w społeczności wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Jeżeli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, Idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli Cię nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jedną lub dwie osoby. Niech cała sprawa rozstrzygnie się w oparciu o dwóch lub trzech świadków. Jeżeli ich także nie posłucha, powiedz o tym Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ewangelia św. Mateusza. Bronisław Komorowski podpisał jako zakłamany katolik ustawę zezwalającą na zapładnianie w probówce In vitro, jaja pobranego od kobiety, plemnikiem spermodawcy, nie pozostającego z nią w sakramentalnym związku małżeńskim, to znaczy nie kierując się zaleceniami katolickiego nauczania prorodzinnego który dał mu wcześniej, adresując osobiście na niego swój list pasterski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski. Tym samym Bronisław Komorowski, jako katolik, świadomie zachowaniem przestępczym o charakterze grzechu wołającego o pomstę do nieba, naruszył artykuł 131 Konstytucji RP przez niezastosowanie się przy składaniu podpisu pod aktem parlamentarnym wrogim zasadniczo nakazom nauczania moralnego, zawartym w jednoznacznym stanowisku przewodniczącego episkopatu Polski, lecz przypisał sobie fałszywie na wskroś po faryzejsku nieujęte w konstytucji RP zatem prawem kaduka, ukrytego cadyka. Wymyślił sobie zadanie Przytaczam prezydenta jako głowy państwa, którym według tego przestępcy antychrześcijańskiego jest rzekomo, przytaczam, godzić skrajne stanowiska i dbać o wypracowany w Sejmie konsensus. Koniec przytoczenia. Słów z listu Bronisława Komorowskiego do przewodniczącego Episkopatu Polski. Prezydent Komorowski podpisując fałszywie zatytułowaną ustawę o leczeniu niepłodności in vitro, która de facto nie odnosi się do procesu leczenia niepłodności, lecz do zapładniania na koszt podatnika źle dobranych nie prorozrodczo, par hetero- i homoseksualnych, jak również wszelkiego rodzaju transseksualistów amputowanych i nieregularnych, minął się z Bogiem pięknym, dobrym i prawdziwym. Albowiem żaden z artykułów Konstytucji RP określających zadania prezydenta RP od artykułu 133 do 144 nie przewiduje dla prezydenta RP roli mediatora godzącego skrajne stanowiska ani nie mówi nic o wypracowanym w Sejmie konsensusie. Poza tym należy z przykrością zauważyć, iż Bronisław Komorowski kierował się niewątpliwie chorą logiką, biorąc fałszywie arytmetyczny wynik głosowania w Sejmie nad ustawą, Widzę łacińskie, za wypracowaną konstytucyjnie zgodę na antychrześcijańskie zło w państwie polskim. Naruszając artykuł 131 Konstytucji RP, prezydent Komorowski postawił, się sam przed Trybunał Stanu. Albowiem artykuł 145 mówi przytaczam prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Koniec przytoczenia. Prezydent Bronisław Komorowski składając przysięgę obiecywał słowami, przytaczam, dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności narodu. Koniec przytoczenia. Należy zapytać wobec tego w końcu, zanim Sprawa trafi przed Trybunał Stanu, w jaki sposób hucpiarskie małpie podskoki w Japonii i nie tylko i podpisywanie antypolskich oraz antykatolickich ustaw można pogodzić ze złożonym przyrzeczeniem Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Chyba, że chodzi tylko o to, że konstytucja jest źle napisana, albowiem nie mówi jasno o jaki tu naród chodzi. Nie mówi w artykule 130. czy prezydent Rzeczypospolitej ma stać na straży godności narodu polskiego czy narodu skundlonego, jak mawiał Wańkowicz, kryptosyjonistycznego. Przypomnijmy jeszcze, że był już przecież taki bolek w historii Parlamentu Europejskiego, który zaczął w Strasburgu czytanie napisanego mu po polsku przemówienia od słów Mej Naród. Wałęsie, czy też jego mentorowi, w tym wypadku mogła to być polonistka, sama profesor Maria Janion w parlamencie europejskim szło ozlany ostatecznie w chorym łbie idioty w jedno szambo, naród europejski. Nie wiedząc zatem, o jaki naród szło autorom piszącym z błędami konstytucję RP, Powiedzmy, że artykuł 130 mówi o narodzie pisanym wielką literą i o zgromadzeniu narodowym, także wielkimi literami. Ale nie ma w tym artykule konstytucji potrzebnego w tym miejscu słowa Polski, naród Polski. Może więc jeszcze i tak się okazać, że Komorowski, ślubując narodowi, myślał istotnie o narodzie Izraela, bowiem sądzić tak można po fakcie iż pragnąc otrzymać w PRL, jako tak zwany opozycjonista, paszport Uprawniający do wyjazdu do państw kapitalistycznych, Bronisław Komorowski oświadczył we wydziale paszportów milicji obywatelskiej, że chciałby wyjechać do Izraela z narzeczoną, żeby tam pod Baddachimem Nieba zawrzeć religijny ślub żydowski. Podobno Komorowski. Oszukał wtedy milicję i młodzi wyjechali tylko do Wiednia, w którym nie ma przecież lotnisk i samolotów latających do Ziemi Świętej, w której czekała już na nich rodzina i kieliszek do podeptania na szczęście. Obecna konstytucja RP jest jednak napisana źle przez żydokomunistycznych konstytucjonalistów także i dlatego, że nie zakłada możliwości postawienia się prezydenta RP EOIPSO, y, w tym wypadku niejako na ochotnika, z chwilą popełnienia przez pełniącego urząd prezydenta RP amoralnego czynu, niedozwolonego konstytucją, czy wręcz zakazanego prawem, ewentualnie wskazującego na występowanie uzajmującego najwyższy albo inny wysoki urząd publiczny, prezydenta objętego immunitetem, premiera, prokuratora generalnego, sędziego Sądu Najwyższego Krajowego, Trybunału i tak dalej, patologicznych zaburzeń psychiatryczno-psychicznych, które miały niezaprzeczalnie miejsce podczas wyjazdowego występu Komorowskiego w parlamencie Japonii, gdzie zaburzony skakał niczym goim, bydło, koza, czy raczej małpa po fotelu przewodniczącego parlamentu państwa pokaranego już wiele razy w przeszłości za swoją wyższość cywilizacyjną, ostatnio przez tsunami. Nie wiadomo, czy niewywołane Harp. Czy w nieodległej historii przez dwie bomby atomowe skonstruowane w Ameryce przez żydostwo, które na czas drugiej wojny wyemigrowało z Niemiec Adolfa Hitlera i Ewy Hitler z domu Brown, pisownia nazwiska Brown, jak Brown. Uznany za równego sobie i godnego Polaka przez Szejwacha Weiss, byłego przewodniczącego Knesetu i ambasadora Izraela w Polsce. Bronisław Komorowski, pełniąc urząd prezydenta RP, nie może z mocy aktu zas zasadniczego być jednocześnie na przykład Sadykiem ukrytego żydostwa w Polsce nie może też pełnić urzędu arcykapłana chytrusa, ani odźwiernego żadnej Loży Paramasońskiej na wschodzie, zachodzie czy na zapadłej prowincji Polski. Chyba, że Bronisław Komorowski wiedział jednak bardzo dobrze, co mówił i robił przez całą kadencję był zdrowy na umyśle, natomiast nie pierwszy już raz dał dowód niedostatecznej znajomości języka ojczystego, wyrażając się w nieporadny sposób pisanym argorzydłackim slangiem nowomowy polakożerczej Wiechem, który jest radowy, piosenka szkółkis. Z.H.N. już się zbliża, jak ja wy nienawidzę i inne satanistyczne teksty. Epatuje, oddalając się tak samo skutecznie, jak i samowolnie od kościoła, jak Bronisław Komorowski, że nie może być dalej uważany, za jego członka. Z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski Apendix. sonety hazarskie. Wybory. Druga transza. Wyczekiwane wyniki wyborów w oryginalnej wersji głosowej kliknij, wysłuchaj szansa na ratownictwo odrzutowe. Jako pierwszy wybierany jest rabin Krakowa na plakacie z lewej wyjątkowo nie w czarnym kapeluszu rabinackim kolorze, ale w plażowej, aczkolwiek nietwarzowej, dla ani furażerce na to wybiera koty za to tak jakby kobietę miał sobie ponownie wybierać z z nieco dziś staroświeckim poczuciem misji. Datowany 24 maja, 24 lipca 2015, przypisany tym razem przez autora, prezydentowi elektowi. Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.